I dzisiaj będzie o trzech serialach. Zacznę od Prison Break. Co well, what's my father like? Your father was like a storm appearing suddenly. Michael really to well. just as quickly. The storms. They can come back. Can't play. Zacznę od serialu, o którym zrobiłem już jeden odcinek specjalny, odcinek o moich pierwszych wrażeniach z pilota tego serialu w którym opowiedziałem bardzo dużo o, o całej mojej historii z tym serialem, o tym, kiedy go oglądałem, czy lubiłem go i tak dalej, i tak dalej. Ja tego tutaj nie będę powtarzał, odsyłam do tamtego odcinka, nie był to długi podcast. No i ostatecznie planowałem zrobić drugi podcast konkretnie o tym serialu już po jego emisji ale stwierdziłem, że ja chyba nie mam tyle do powiedzenia, by wypełniać tym pełen jeden cały odcinek, dlatego dołączyłem Prison Break do moich seriali i postaram się po prostu tutaj krótko powiedzieć, czy podobał mi się, czy mi się nie podobał ten serial. Po pierwsze, to był sezon niemożliwie głupi niemożliwie głupi no, stężenie absurdu chyba przekroczyło nawet standardy tego serialu, w niektórych momentach na pewno przekroczyło standardy tego serialu, ale ale, ale bawiłem się przednio, po pierwszym odcinku ja ten pierwszy odcinek oceniłem dość wysoko, chociaż zdawałem sobie sprawę z wielu jego ułomności i po tym pierwszym odcinku ja miałem trochę kryzys, kryzys który trwał ze dwa kolejne odcinki no i pamiętam już przy drugim, bo drugi już oglądało mi się ciężko i już wtedy obawiałem się czy tego sentymentu i to samego sentymentu nie wystarczyło aby tylko na jeden odcinek i czy teraz nie będzie tutaj równia pochyła. Na szczęście mniej więcej o ile dobrze pamiętam w czwartym odcinku zaskoczyło. I co ciekawe, ta pierwsza, najsłabsza według mnie część ograniczała się do więzienia i do ucieczki z więzienia. A gdy wreszcie z niego uciekli, to jak dla mnie zrobiło się całkiem przyjemnie. W tym sezonie twórcy według mnie całkiem sprawnie wyjaśniają powrót Michaela. Motywują go i łączą go z finałem serialu, z miniserią rozgrywającą się w kobiecym więzieniu. Jest to rozbite na cały ten sezon, gdzieś tam w strzępkach informacji dostajemy fragmenty, takie układanki, to oczywiście nie jest nic wyszukanego, to nie jest układanka, która rzuci was na glebę, a nawet dodatkowo jest ona pokazywana w taki sposób trochę chamski, no, że wiecie, niby dostajemy retrospekcję, ale... Dopóki w serialu na skutek pewnych wydarzeń nie poznamy tożsamości głównego złego, no to w tych retrospekcjach też go nie widzimy. To takie trochę, takie trochę proste i trochę prostackie to jest, ale jak dla mnie, ja cały czas brałem poprawkę, że oglądam Prison Break i cieszyłem się, że, że to wyjaśniają i że wyjaśniają to w całkiem fajny sposób i jeszcze bawią się właśnie z połączeniem, z, z umotywowaniem niektórych rzeczy ze starego serialu. Okej, okay, tak jak powiedziałem, tutaj są wątki przekraczające wszelkie granice absurdu, jak choćby znaczenie nowych tatuaży Michaela na jego rękach, no, <śmiech> odcinek z przemierzaniem pustyni. <śmiech> I, i, i, I tak jakbym zaczął wymieniać, to mógłbym mnożyć i mnożyć kolejne głupoty i głupotki, ale poza kilkoma faktycznie takimi naprawdę przegiętymi rzeczami, no to ta reszta wydaje mi się, że nie odstawała od większości rzeczy, jakie widzieliśmy w tym serialu wcześniej. Bardzo podobało mi się, że ten piąty sezon to była krótka historia, do tego historia zamknięta i zaplanowana na te dziewięć odcinków i to jest coś, co stawia tę serię ponad sezonami 3 i 4, a nawet moim zdaniem ponad dwójką. Chociaż mówię to bazując na odczuciach, jakie zapamiętałem z pierwszej emisji, a drugi i czwarty sezon cierpiał na to, co, na co cierpiało wiele seriali tamtych lat, czyli dwudziestoparo odcinkowość na sezon. Trzeci sezon na to nie cierpiał, ponieważ trzeci sezon powstał w roku, w którym mieliśmy strajk scenarzystów, ale to wcale nie wpłynęło na to, że ten sezon był jakoś lepszy. <laughs> Okej, okay, no, no ale żeby być sprawiedliwym, możliwe, że jak teraz bym wrócił do, do tych serii i ocenił je na świeżo, bezpośrednio po piątym sezonie, no to możliwe, że postukałbym się w głowę, jakie głupoty opowiadam. Tak czy siak mnie ten powrót oglądało się lekko, przyjemnie, szybko i całkowicie bezboleśnie. Biorąc pod uwagę fakt, gdzie leżała poprzeczka ustawiona przez sezony 1-4, był to jeden z przyjemniejszych powrotów. I okej, okay, ja zdaję sobie sprawę, że jestem niesprawiedliwy, no bo oceniam ten sezon przez pryzmat poziomu całego serialu, a za czymś takim ja nie przepadam, no to tak jakby, nie wiem, uczeń dwójkowy trafił do klasy z samymi złymi uczniami i nagle z tą samą wiedzą, za, tą, za tę samą wiedzę, za którą w klasie, nie wiem, z uczniami piątkowymi e, zostałby siedzieć, tutaj zaczyna dostawać same piątki, bo oceniamy go w porównaniu do ogółu, co jest złe. I ja sobie zdaję sprawę z tej oceny, dlatego podkreślam, że ten serial absolutnie nie jest serialem dobrym, ja się po prostu na nim dobrze bawiłem, ale na przykład porównując go do takiego powrotu 24 godzin, no to okej, okay, był głupszy, ale był mniej nudny. Miał bohaterów, którzy mieli swoje role, zarówno tych starych, jak i tych nowych. Miał bohaterów, którzy byli po coś w tym serialu i co najważniejsze, dostarczał rozrywki. A taka jest rola 24 godzin i taka jest rola Prison Break. I o tej roli twórcy 24 godzin dziedzictwo chyba zapomnieli. Dlatego porównując te dwa powroty, a że są to seriale najbliższe sobie z jednej stacji i takie, które w oryginale nadawane były w jednym bloku, no to w moim odczuciu Prison Break wypadł znacznie lepiej niż nowe 24 godziny. Mnie się to oglądało dobrze i tak jak przy 24 godzinach cieszę się, że ten serial został ostatecznie skasowany, tak przy Prison Break ja mimo wszystko chętnie przygarnąłbym kolejny sezon robiony na tej samej zasadzie krótkiej miniserii zamkniętej historii. Okej, okay, i ja nie będę wchodził w jakieś większe szczegóły, o czym jest ten serial, bo to jednak troszkę za dużo spoilerów by poleciało a to jest chyba zbędne chodzi tutaj o moją szybką opinię i przejdę do yy, kolejnego serialu serialu, który wystartował w styczniu 2017 roku i który ja zacząłem oglądać zupełnie przypadkiem a mówię o serialu Six look America, your Crusader Warriors are weak if we do not get 10 million dollars I will cut his head off. We're gonna bring Rip back home. Going in, now. Where are you taking him? You are yeah. Navy SEALs. Uh, yeah, I'm a Navy SEAL. 24 hours ago, armed men assaulted a girls' school 80 miles northwest of Benin City, Nigeria. They also captured Richard Tanger, former troop chief at this command. Ja nie jestem fanem filmów e, wojennych, filmów wojskowych, e, współczesnych filmów wojennych, ale nie dlatego, że ich nie lubię, a po prostu nie oglądam i nie znam. Za dzieciaka katowałem wszystko, co wyszło w tym temacie. Teraz jestem całkowitym ignorantem, dlatego ja nie jestem w stanie porównać tego serialu i zestawić go z tytułami, z którymi jest on zestawiany. Mogę tylko na szybko podsumować moje wrażenia. A dlaczego w ogóle w takim razie się za to zabrałem? No, trochę poczułem ochotę na taką tematykę, a że usłyszałem o serialu przypadkiem, to akurat się to zgrało, no i stwierdziłem, że a, zobaczę, dam mu szansę. Trochę właśnie opinia znajomego po pierwszym odcinku, i trochę aktor grający głównego bohatera, czyli Walton Goggins, którego znam najbardziej z roli Shayna Wendrella z serialu The Shield, a wszystko co z The Shield związane jest święte i to jest powód wystarczający by sięgnąć po inną produkcję. Później dopiero dowiedziałem się, że ten serial przeszedł dość wyboistą drogę, zanim trafił na ekrany. Najpierw nakręcono kilka epizodów z innym aktorem, z aktorem znanym z serialu Czysta Krew, ale ten zrezygnował z powodów zdrowotnych, no i trzeba było kręcić serial na nowo, zmienić głównego bohatera, premiera przesunęła się i tak dalej, i tak dalej. I może dlatego, że ja kompletnie nie śledziłem tego, co działo się wokół tego serialu, a działo się dużo i długo, nie wiedziałem, kto przy nim pracuje, nie oglądałem trailerów, nawet w zasadzie nie wiedziałem, o czym to dokładnie będzie w momencie, gdy odpalałem pierwszy odcinek, a sięgnąłem po niego całkowicie w ciemno. No i może właśnie dlatego moja opinia o nim jest całkowicie odmienna od opinii reszty internetu. I tutaj musicie sobie zdawać sprawę, bo ten serial jest raczej... Dość mocno krytykowany, no bo jest to serial od e, telewizji history, u nas e, nadawało to HBO i HBO GO, opowiadający o amerykańskich komandosach z oddziału Navy SEAL e, Team 6, e, bazujący na prawdziwych akcjach, inspirowany nimi, e, serial od twórców z wojskową przeszłością, Williama Browlesa, e, scenarzysty m.in. Apollo 13 czy Cast Away i jego syna Davida. Także no, biorąc pod uwagę te wszystkie czynniki, ja rozumiem oczekiwania i rozumiem zderzenie z rzeczywistością. <śmiech> Ten serial przeplata nam trzy wątki. Przeszłość oddziału, teraźniejszość, w której oddział jest już w rozsypce oraz obyczajowe dramaty rodzinne i prywatne życie bohaterów. Przy czym te dwa wątki, czyli teraźniejszość oddziału i prywatne, życie rodzinne, yy, zdominowały ten serial i to tak mniej więcej chyba pół na pół, może nawet z naciskiem na, na dramat, na obyczaj i na, i na prywatne życie. I to jest rzecz, od której odbili się widzowie, oczekujący raczej filmu pokazującego bohaterów podczas akcji z bronią w ręku. A tak jak powiedziałem, ta część serialu bardzo często schodzi na dalszy plan. Ogólnie w tym serialu rozchodzi się o to, że mamy nasz oddział, który dokonał wiele dobrego, ale zakulisowo za też trochę złego. Były przywódca, Rip, został usunięty na skutek swoich działań podczas jednej z akcji. Dawni przyjaciele, no, paczka wesołków, rozbiła się. Rip działa teraz solo jako najemnik i zostaje uprowadzony w Nigerii przez członków Boko Haram. Jego dawny oddział jednoczy się, by go odbić, w międzyczasie wychodzą na jaw różne brudy z przeszłości, bohaterowie walczą z własnymi demonami, no i tak jak powiedziałem, ja się zgadzam, że to są same klisze, alkoholizm, strata dziecka, problemy małżeńskie, problemy z dorastającymi dziećmi i tak dalej, i tak dalej. I ja się zgadzam, że ten serial ma problem z pójściem w którąś z konkretnych stron, przez co tak naprawdę do końca stoi trochę w rozkroku. I wreszcie ja się zgadzam, że ten serial miał potencjał. I jeśli ktoś śledził materiały promocyjne i, i, i, i drogę powstawania tego serialu, no i budziły się gdzieś tam w nim, rozbudzały oczekiwania, konkretne oczekiwania od tego serialu, no to ja, ja oczywiście rozumiem rozczarowanie. Ja jednak nie miałem tego problemu. <śmiech> nie wiem, czy to problem jest. E... Mnie taka formuła przypadła do gustu. Klisze mi nie przeszkadzały. Mimo wszystko podobała mi się ta rozbudowa tych bohaterów i pokazanie zderzenia życia prywatnego z nietypową pracą i to, jak ta praca wpływa na, na, na życie bohatera i na życie ludzi e... żyjących obok tego bohatera, żyjących wraz z nim i jak wywraca im to życie i jak rozbija je czasami. No i wreszcie mnie to się oglądało przyjemnie i tyle. To wszystko, tyle. Ja nie miałem żadnych większych oczekiwań od tej produkcji i, i, i tylko dlatego oceniam ją e, tak dobrze. I teraz dopiero widzę, że ten serial będzie miał drugi sezon, co w sumie mnie trochę zdziwiło, bo jednak to, co dostajemy w sezonie pierwszym, jest mimo wszystko zamkniętą całością i ja się cieszę, że ten drugi sezon będzie i na pewno będę go oglądał. I to by było na tyle. Przechodzimy do ostatniego serialu, do serialu Nie z tego świata, czyli Supernatural. Did you know people tell stories about us? Yeah, I've sort of been working with the British Men of Letters. I know how much you hate them. but we hate them. Us, together. Lucifer is back. is oh. oh. dead. And the devil is out looking for his son. A Nephilim has come into being. I can feel it. its mother. My, eyes can see us... my baby's not evil. Me the i have faith. Don't this child she will you. Uh. Uh. Uh. supernatural w kończącym się sezonie był emitowany po raz 12, z 12 serią, 12-23 odcinkową serią. Ja dłuższe wprowadzenie do Supernatural robiłem w siódmym odcinku moich seriali. Możecie się cofnąć i posłuchać e, o tym, dlaczego ja nadal z ogromną przyjemnością śledzę ten serial i dlaczego ja nadal cieszę się, że powstają kolejne sezony. I tak, w tym momencie też mogę powiedzieć: cieszę się, że będzie sezon 13 i mam nadzieję, że nie będzie to sezon ostatni. W tamtym odcinku mówiłem, że jedenasty sezon był w moim odczuciu bardzo dobrym sezonem i chyba najlepszym sezonem od sezonu piątego, czyli od takiego teoretycznego zamknięcia serialu i rozstania się Supernatural z jego oryginalnym twórcą. No niestety o dwunastym sezonie już tego powiedzieć nie mogę. Przyznam, że Początek, pierwsza część, jakieś osiem odcinków, no to oceniałem ją bardzo, bardzo nisko. Mówiłem, że jest to najgorszy sezon od czasu właśnie serii szóstych i siódmych, czyli właśnie wątku lewiatanów i tak jakby próby wystartowania z tym serialem na nowo, po tym, gdy on doczołgał się, dokulał się do swojego tak naprawdę oryginalnego finału, finału przewidzianego przez twórcę, gdy zakończyła się ta oryginalna mitologia serialu. No i tak jak w jedenastym sezonie cała akcja, cała mitologia dotyczyła walki z ciemnością, z siostrą Boga, która im bliżej finału, tym robiła się Coraz bardziej absurdalna, ale w taki pozytywny sposób. Tworzyła nam się drużyna złożona z Boga, z Anioła, z Lucyfera, z braci Winchester, z Wiedźmy, z Demona, Króla Piekieł. I oni wszyscy mieli walczyć z ciemnością. Tak, bardzo cieszyłem się, że twórcy zaserwowali nam w tym jedenastym sezonie trochę inny finał. Nie ucięli tego wątku ostatecznie. Finał nie był tak wybuchowy, jakby się zapowiadało, ale to, ja to bardzo chwaliłem i nadal to bardzo chwalę, bo niestety, tak jak ten serial na samym początku, jego plusem było to, że bardzo. Ja, kurczę, znów się powtarzam z tym, co mówiłem w siódmym odcinku moich seriali. Jego plusem było to, że szybko. Kończył niektóre wątki w ostry, mocny sposób. Tak w, w momencie, gdy mamy dwunasty sezon, to stało się minusem. No bo ciągle ta mitologia musiała iść w nowym, innym kierunku. Ciągle musiało wyskakiwać coś nowego. I to nie wychodziło na dobre temu serialowi. Dlatego ten finał z zeszłego sezonu mnie ucieszył. No niestety, twórcy chyba nie wiedzieli jak poradzić sobie z początkiem sezonu 12, i te pierwsze osiem odcinków, które były wyemitowane jeszcze w 2016 roku, po ósmym odcinku, jeżeli dobrze pamiętam, była przerwa w grudniu na święta i serial wystartował tradycyjnie, no jak tego typu seriale w styczniu, to te pierwsze osiem odcinków jest naprawdę katastrofalnie złych i ich problem jest taki, że to co w nich dostajemy można by zamknąć w jednym odcinku Czyli to jest kolejny, kolejny raz, powtarzam, problem 23 odcinkowych sezonów. Trzeba to rozpisać na, na, na dłuższą, na większą liczbę odcinków i przez to sezon traci, bo tak naprawdę to, co otrzymujemy po ponownym starcie od stycznia jest już dużo, dużo lepsze i ten serial ogląda się dużo lepiej sam początek to jest y, taka walka z Lucyferem, powiedzmy walka, znaczy to jest jeden z, mo z motywów, Lucyfer po wydarzeniach z 11 sezonu, gdzie Bóg w pewnym sensie mu przebaczył, teraz się obraził na Boga, no bo Bóg mu przebaczył ale uciekł do nieba wraz z ciemnością, nie zabrał go ze sobą i on jest zły i on chce od nowa władać światem, więc próbuje znaleźć sobie nowe naczynie, w którym y, będzie ten jego, jego w którym Lucyfer zamieszka, nowego człowieka, w którym będzie mógł żyć, ponieważ ponieważ jak wiemy z całego tego serialu, Lucyfer jest na tyle potężnym y, y, tworem, że y, naczynia nie wytrzymują tego. I gdy on wchodzi w człowieka, no to ten człowiek wypala się bardzo szybko, niszczy, umiera. I, i, I przez pierwsze odcinki Lucyfer przeskakuje z człowieka na człowieka. Natomiast nasi bracia plus Crowley plus Castiel podążają jego tropem. W końcu dochodzimy do... Najgorszego motywu z tego sezonu, czyli do Gwiazdy Roka. W tej roli Rick Springfield, to jest Austri australijski muzyk i piosenkarz, no i Lucyfer wskoczył w jego ciało i tutaj dostajemy cały wątek piosenkarza, który stwierdził, że to jest droga, aby pozyskać nowych wyznawców, aby zniszczyć ziemię, on teraz będzie bogiem muzyki. Ogłoszono wielki powrót muzyków sprzed lat. To się łączy z wieloma fajnymi żartami, ale to jest katastrofalnie złe. I finał tego wątku, gdy nasz Lucyfer w ciele tego muzyka organizuje wielki koncert, na którym ma zniszczyć swoich nowych fanów, ponieważ tam on, on taki warunek stawia swojemu menadżerowi, że, że na ten koncert nie mają być wpuszczeni starzy fani, ponieważ ci już są jego wyznawcami, on chce pozyskać nowych fanów i, i to wygląda tak źle i tak tanio, bo tam ci muzycy mówią... O, jaki szał, jaki tłum, nie było czegoś takiego od Monster of Rock Festival w latach 90. nie mieliśmy takiej popularności, a to widać, że tutaj budżet po prostu tak kuleje, bo to było kręcone w jakimś klubie i tam było ze 20 do 50 osób, to wyglądało tak źle i, i, i ten cały wątek po prostu o dupy. To, to, to się oglądało bardzo nieprzyjemnie. Do tego dochodzi do tej całej mitologii tego 12 sezonu: dochodzą brytyjscy ludzie pisma. Czyli coś, co zasugerowane nam zostało w ostatniej scenie poprzedniego sezonu, oni przylatują do Stanów, zakładają tutaj swoją bazę i celem jest zmiana działania w Ameryce. Oni chcą zwerbować amerykańskich łowców, ponieważ uważają je za takie bydło chlejące piwo, żrące hamburgery mieszkające w, w tanich motelach i, i taką dzicz zabijającą wampirów i inne potworności z maczetą, krwawo i tak dalej, i tak dalej. Natomiast oni mają swoje zabawki, robią to czysto i robią to w sposób globalny, czyli na przykład w kilku akcjach potrafią w zniszczyć wszystkie wampiry z całego stanu, wszystkie wilkołaki z całego stanu, ale do tego działają w taki sposób czarno-biały, czyli jeśli jesteś potworem, no to, no to trzeba cię zabić bez pytania. Natomiast jak wiemy, bracia Winchester działali trochę inaczej, czyli na przykład wilkołaki... Potrafiły oprzeć się pokusie jedzenia ludzi i żyć, żywiąc się krwią i ciałem zwierząt. I, i, i takie wilkołaki bracia zostawiali. No. Ich, ich, jeden z ich przyjaciół jest wilkołakiem i, i żyje sobie gdzieś tam w, ze swoim stadem. Natomiast ludzie pisma zabijają bez pytania, bez, bez analizy, bez zagłębiania się w, w to. I to jest wątek, który w tej pierwszej części sezonu tylko jest zarysowany. To jeszcze nie, nie, nie pokulało się w tę czy w tamtą stronę. Natomiast końcówka tej pierwszej części sezonu to jest też Lucyfer, który z kolei opanował ciało prezydenta Stanów Zjednoczonych i w ten sposób teraz próbuje zapanować nad ziemią. I to się kończy też bardzo źle. Konfrontacja prezydenta z y, braćmi Winchester, z Wiedźmą Rowaną, y, z królem piekieł Crowleyem i z aniołem Castielem w pokoju motelowym otoczonym przez Secret Service jest bardzo, bardzo złym pomysłem. <grym> to, no To nie było dobre. Natomiast od tej drugiej części mitologia zaczęła kulać się w dobrym kierunku. Po pierwsze, Lucyfer schodzi trochę, no nie schodzi całkowicie ze sceny, ale schodzi na drugi plan. On pojawia się cały czas gdzieś tam na bieżąco, plus wychodzi znów bardziej na, na, na, na pierwszy plan pod koniec serialu. Natomiast bardziej skupiamy się na kobiecie, na kochance prezydenta, która zaszła z nim w ciąży i która nosi teraz dziecko Lucyfera. Dziecko, które zmieni świat, dziecko, które sprawi, że nasz świat przestanie istnieć w takiej formie, w jakiej go znamy, ale tak naprawdę nikt nie wie, czy to wyjdzie na plus czy na minus. Dlatego dla świętego spokoju większość ludzi szuka tej kobiety, aby zabić ją i zabić jej nienarodzone dziecko. Co ciekawe, tu nawet mamy żart z Terminatora. Dagon, jedna z księżnych piekła, gdy ratuje tę kobietę, no to wyciąga do niej rękę i mówi, come with me if you wanna leave. Natomiast drugim wątkiem, który wyszedł na pierwszy plan w tej drugiej części sezonu, jest właśnie wątek brytyjskich ludzi pisma, z którymi część łowców zaczyna współpracować a z którymi ta współpraca potem y, przestaje się układać no i w odcinku poprzedzającym finał dochodzi do ostatecznej konfrontacji y, między jedną a drugą grupą co podobało mi się w tym sezonie to dużo powrotów bohaterów zarówno tych z drugiego tła, których nawet mogliśmy nie pamiętać pojawili się gdzieś tam w jednym odcinku i teraz powrócili ale też ważniejszych postaci tego było naprawdę sporo i to był duży plus Minusem był trochę brak humoru. Okay, mamy żart z granatnikiem, bardzo fajny żart rozpisany na cały sezon, spuentowany ostatecznie. Mamy żart z zabiciem Hitlera, który krótko, bo krótko, ale, ale też gdzieś tam się przewija i pewnie do niego jeszcze wrócimy. To jest tego typu żart, który pewnie jeszcze będzie wracał. Ale jak dla mnie brak tutaj takich fajnych, pojechanych odcinków, takich odcinków przekraczających pewne granice y, komedii. Y, ja bardzo lubiłem tego typu odcinki, gdzie tam wchodziliśmy gdzieś, nie wiem, w, y, tak bardzo mocno w jakieś baśnie, albo y, mieliśmy odcinek o wróżkach, albo mieliśmy odcinek w poprzednim sezonie o wymyślonych przyjaciołach z dzieciństwa, albo mieliśmy odcinek kiedyś o strachach dzieci, które ożywały i y, przez pewien czas mordował jednorożec pierdzący tańczą. No. <grych> Tego typu odcinki charakteryzują ten serial, sprawiają, że ja potem yy, dany sezon, nawet jeśli większość tego sezonu zatarła mi się w pamięci, to ja jestem w stanie powiedzieć, czy tam w 9, 10, 11, 7, 6 czy 5 yy, był taki konkretny odcinek. Gdzieś tam yy, kojarzę ten, ten sezon z takim odcinkiem, a zazwyczaj tych komediowych odcinków jest, jest więcej, no a tutaj tego nie było. Mieliśmy tak naprawdę jeden taki naprawdę komediowy e, odcinek z utratą pamięci Dina, ale nie był on aż tak, aż tak przegięty jak, jak e, zwykle. Jak ja to lubię, nie jak zwykle, tylko jak ja to lubię, bo to nie jest zwykle, to jest rzadko, ale to jest ogromny plus tego serialu. Dodatkowo odcinki Stand Alone które według mnie są bardzo ważne dla tego serialu. No, widzowie zazwyczaj za takimi odcinkami nie przepadają. Mnie się nadal podoba, że ten serial jest robiony według takiej starej e, formuły, czyli odcinki ze sprawą tygodnia, przeplatane z odcinkami mitologicznymi. Coś jak na przykład w Archiwum X. Chociaż w tym przypadku jest trochę inaczej, bo rzadko kiedy zapominamy całkowicie o mitologii. Zazwyczaj ona ogranicza się do jakiejś rozmowy. Gdzieś tam na początku odcinka bracia szukają czegoś e, związanego z mitologią, ale że nie mogą znaleźć, to robią sobie przerwę, żeby ochłonąć, żeby oczyścić umysł i rozwiązują jakąś sprawę tygodnia. Na przykład w taki sposób jest to robione, a czasami też inaczej. No i te odcinki stentalon w tym e, sezonie były w większości słabe. No może słabe to jest za duże słowo, ale były takie trochę nijakie. W większości raczej nie zapadające w pamięć. Jeden odcinek zapisał mi się bardzo mocno w pamięci i z tym odcinkiem pewnie będę za kilka lat kojarzył ten sezon. To był odcinek 12, już 11 z utratą pamięci Dina był niezły, a dwunasty był najlepszym odcinkiem tego sezonu i jednym z najlepszych z ostatnich siedmiu sezonów czyli no to pokazuje jak start po tej przerwie świątecznej już tam ustawił ten sezon nie dość, że mitologia poszła w lepszym kierunku to nagle dostaliśmy dwa świetne odcinki pod rząd i to się zupełnie inaczej w tym momencie oglądało. Mówię tutaj o odcinku, który bardzo mocno nawiązuje do Tarantino bardzo mocno nawiązuje do wściekłych psów. Mamy czarne plansze z podtytułami dla danych scen. Mamy skoki w czasie i niechronologicznie pokazane niektóre sceny i niektóre sceny pokazane kilka razy z różnych punktów widzenia, dobudowujące nam wiele rzeczy do, do całej historii. A dodatkowo to jest odcinek, który nie zapowiadał się tym, czym ostatecznie był, który zaczął się normalnie, zaczął się tak sobie, a ostatecznie rozwinął się do, kurczę, no niby odcinka ze sprawą tygodnia, niby odcinka Stand Alone, a tak naprawdę odcinka, który miesza bardzo mocno w mitologii wstecz który ustawia nam tę mitologię trochę inaczej, który dodaje bardzo potężnej graczy na tej szachownicy, który dodaje bardzo ważne narzędzia, który powraca z wieloma wątkami, który w pewnym momencie naprawdę szokuje, gdy główny zły tego odcinka, pierwszy raz tak jakby odsłania karty i pokazuje kim jest, no ostatecznie to się to idzie w zupełnie innym kierunku niż początkowo sądzimy, ale idzie też w bardzo dobrym kierunku. To jest naprawdę świetny odcinek i choćby dla tego odcinka w... warto było oglądać ten sezon, bo on pokazał, że pomimo 12 lat, pomimo 240 paru odcinków, twórcy jeszcze potrafią nas czymś zaskoczyć. Co charakteryzowało ten sezon, to też dużo retrospekcji, ale nie retrospekcji na zasadzie takiej, że cofamy się tam o ileś sezonów i pokazujemy, co się wtedy wydarzyło, bo tak naprawdę, i to tak na marginesie dygresja w dygresji, te wstępy do odcinków, czyli w poprzednich odcinkach Supernatural dla mnie powoli stają się takim bełkotem, że ja momentami nie rozumiałem, co się dzieje. Po prostu miałem migawki takie króciutkie różnych scen z przeszłości. Ja nie wiedziałem, co oni chcą mi przekazać w tym całym wprowadzeniu. Dlaczego oni układają tyle różnych motywów. No, taki trochę bełkot na początek dostajemy. Ale ja nie o tym. Ja mówię o retrospekcjach takich, które wyjaśniają nam znaczenie kilku scen z tego sezonu. Czasami to było tak, że nagle dostawaliśmy wyjaśnienia jakiejś sceny sprzed kilku odcinków pokazanie, dlaczego do tego doszło, że ktoś tam coś tam z rękawa wyciągnął i coś zrobił. Czasami było to pokazanie sceny z tego odcinka, na przykład z początku odcinka, którą już wcześniej nam pokazano, a teraz jeszcze raz, żeby wyjaśnić durnym widzom o co chodziło. No czasami było to zrobione dobrze, czasami źle, czasami katastrofalnie. W jednym odcinku to jest po prostu katastrofa, gdy sam mierzy Skolta do wampira Alfa i mamy ciąg scen, to, to, czy nie, mamy kilka sekund wydarzeń, które są oczywiste, które każdy yy, chociaż trochę myślący widz rozumie, co się w tym momencie wydarzyło i dosłownie gdy kończy się ten, ta scena, ta kilkunastosekundowa scena, mamy ją pokazaną jeszcze raz, dokładnie w tym samym momencie jest retrospekcja ze zwolnieniami, ze zbliżeniami na dłonie bohaterów, żeby wyjaśnić, że w tym momencie ten przekazał temu nabój i tak dalej. Coś, co było oczywiste, po prostu jest w tak patologiczny sposób yy, wytłumaczone od razu, bezpośrednio. To, to najgorsze jest zrobiony taki motyw, jaki widziałem naprawdę w historii. Pokazanie nam sceny, sceny oczywistej i wyjaśnienie jej od razu, bezpośrednio po tej scenie, na zasadzie pokazania jej jeszcze raz w zwolnionym tempie i, i z zbliżeniami i z pokazaniem dokładnie, o co chodziło. No, katastrofa. Bardzo źle to zrobione. Finał sezonu. Finał sezonu był niezły. Ja... Podkreślałem to w poprzednim odcinku i podkreślałem to nieraz w wielu rozmowach, że ten serial ma zazwyczaj, ma dwa typy zakończeń. Jedno zakończenie to jest tego typu, że jeden z braci zostaje uwięziony w jakimś miejscu, czy to niebo, piekło, czyściec, czy, czy, czy gdziekolwiek, że mamy dwóch braci, to można tasować to i, i, i zamieniać. Drugie zakończenie jest takie, że bracia uwalniają coś potężnego, coś tak potężnego, że się w nie mieści i, i wydaje się, że ten serial się teraz zmienia, a tak naprawdę w następnym odcinku okazuje się, że zostaje to sprowadzone znów do skali mikro. Natomiast jeszcze pierwszy typ zakończeń to zazwyczaj jeden brat poświęca się za drugiego i dlatego trafia do tego piekła niebaczyśca. No tutaj mamy trochę inne zakończenie, chociaż tak naprawdę ono miksuje te dwa wątki, bo jeden z Winchesterów został uwięziony w zupełnie nowym miejscu. W ogóle to jest motyw, którego jeszcze nie było. Podczas porodu dziecka Lucyfera e, doszło do, do takich anomalii, jakich jeszcze w tym serialu nie mieliśmy. Trafiamy w, w zupełnie nowe miejsce i jeśli ten wątek będzie ciągnięty... A... Pewnie będzie, no po coś go wprowadzili, chociaż wydaje mi się, że to nie będzie coś takiego, co, do czego oni będą dążyć od razu, to może powróci na przykład za kilka sezonów, ja tak bym obstawiał, nie sądzę, żeby to nagle się stało głównym wątkiem mitologicznym tego serialu, no a dodatkowo no, coś zostało uwolnione, no, dziecko Lucyfera narodziło się, nie wiadomo czy będzie dobre, nie wiadomo czy będzie złe, wiadomo, że na chwilę obecną ma zmienić świat a tradycyjnie zapewne w odcinku 13.1 zostanie to sprowadzone do skali mikro i obstawiam, że sezon 13 będzie bardzo podobny do sezonu 11 w którym bardzo szybko dorastała ciemność i ona e... powoli tam realizowała swój plan teraz będzie pewnie dokładnie to samo z dzieckiem Lucyfera a czy będzie tak naprawdę no to zobaczymy co było zaskakujące, w pewnym sensie zaskakujące w, w finale i w ogóle w tym sezonie to śmierci bohaterów na przestrzeni tego sezonu umierali jacyś tam drugoplanowi, ale tacy, którzy mimo wszystko byli istotni bohaterowie natomiast w finale dostajemy naprawdę potężne zgony i teraz problem z tym serialem jest taki, że to przestało już działać na widzów. To jest problem wielu seriali. Pamiętam kiedyś w Stargate o tym mówiono, że w momencie, gdy wprowadzono tą taką, kurczę, już nie pamiętam co to było, gdzie bohaterowie się kładli, pokładło się trupa i on odżywał. Że to wpłynęło na to, że, że, że widzowie przestali się obawiać w ogóle o, o, o bohaterów i, i, i serial na tym dużo stracił, więc wprowadzono wątek, że nie można z tego zbyt często korzystać, bo to prowadzi do, do zatracenia całkowicie, do, do, do, do, do szaleństwa, do, do, do, do tego, że człowiek stanie się kimś innym. no W tym serialu niestety ci bohaterowie też umierają na potęgę. Główni bohaterowie już umarli tyle razy, że to ciężko by było pewnie zliczyć i są ciągle przywracani, ciągle przywracani w jakiś sposób do życia. No finał na chwilę obecną mnie zaskoczył, bo zginęli bohaterowie ważni i zginęli w taki sposób, że wydaje mi się, że to jest ich koniec i ja bym tego chciał. To by było coś, to by było coś, czym naprawdę yy, twórcy by mnie zaskoczyli. Ja już powinienem być w tym momencie zaskoczony, ale w tym momencie jeszcze zakładam, że w sezonie 13 nagle mi ich przywrócą do życia. No oczywiście, w tym sezonie już bywało tak, że ktoś ginął i nie był przywracany. Pojawiał się gdzieś tam potem w jakichś odcinkach specjalnych... E, znaczy, nie, w specjalnej formie się pojawiał. Czy to na przykład nagle spotkali go w czyściu, czy w niebie, czy jeszcze w innym miejscu. Więc mam nadzieję, że tym razem będzie tak samo. Szczególnie, że zginęli tacy bohaterowie, których ja bym chętnie usunął już dawno z serialu. OK, I to by było na tyle. Ten sezon nie rzucił mnie na kolana, to nie był najlepszy sezon, znaczy, w ogóle co ja bredzę, chodzi że, o to, że to nie był najlepszy sezon ostatnich lat, to nie był też bardzo dobry sezon, oczywiście patrząc przez pryzmat ostatnich lat, odcinam pierwsze pięć sezonów i w tym momencie już oceniam od szóstego do aktualnie dwunastego, bo pierwsze pięć to jest zupełnie inna bajka to nawet nie był jakoś szalenie dobry sezon. To był sezon lepszy od serii 6-7, od najgorszej w moim odczuciu do tej pory, e, najgorszego wątku lewiatanów e, i, i tego wszystkiego, co tam, nie na no, wymyślali. E, ale ja i tak się cieszę, że go sobie obejrzałem. Sprawił mi... Frajdę na tyle, na ile sprawiać mimo, że frajdę dwunasty sezon jakiegoś serialu. Cieszę się, że będzie trzynasty. Będę oglądał z przyjemnością. Mam nadzieję, że będzie też czternasty I, i, i ja tam mogę, mogę jeszcze pół życia spędzić, yy, oglądając ten serial. Chociaż. Chociaż yy, to też jest trochę smutne, bo to naprawdę tak bardzo widać jak inny to już jest serial i jak dużo czasu upłynęło i w życiu aktorów, którzy naprawdę już się zmieniają i w życiu tych bohaterów, jak wiele kretyńskich pomysłów już przeszliśmy, jak bardzo oderwany jest ten serial w tym momencie od tego, czym on był na początku. Pomimo, że cały czas twórcy próbują gdzieś tam nam nawiązywać, czy to łącząc jakieś wydarzenia, czy wprowadzając właśnie bohaterów z przeszłości, to widać, że to jest po prostu coś, coś co przeszło tak daleką drogę, że to już ma minimalny związek z tym, co mieliśmy 12 lat temu. To tak jakbyście pomyśleli o swoim życiu i pomyśleli, co robiliście 12 lat temu. Robiliście zapewne zupełnie co innego niż teraz, jeśli jesteście tak mniej więcej w moim wieku albo młodsi. To w pewnym sensie jest smutne. No, w pewnym sensie powinno się kiedyś zakończyć serial, ale tak jak powiedziałem w siódmym odcinku moich seriali, ten serial powinien być zakończony w piątym sezonie. Nie został zakończony? Trudno. Teraz już zakończony nie zostanie lepiej, więc... Póki mnie to bawi, póki sprawia mi to przyjemność, póki ogląda mi się to dobrze, to ja to z przyjemnością chcę oglądać. I to by było na dzisiaj wszystko. Ja Wam bardzo dziękuję za uwagę. Trzymajcie się ciepło. Do usłyszenia. Cześć! It's over.